To jest taki mój przyjaciel, który jest cały, wiesz, ja, ja jeszcze z i pracujesz na... Jimmy to jest taki, wiesz, czołowy wiesz, playbox, tak Także ja... Czekam tanga. W każdym salu i odzienku. Ech pół bogu, serce doby sodamskie. Tuż bez ciebie wart jest. Kuror dwadaj mały, tyś ważniejszy jest niż papież, rząd i partia. Męskie rysy, socjus, rajfle i floreza. Dali jasna, browotnia, Ja sezon. Pierwsze piwo, siódme piwo, na prężbice psa. Płynie piosenka, co rzeka, tam go byzol. Ech ty przykle, wyskotliwy erodyto. Ech się i trzy do stolik Po parkiecie, w kłoku z tłuszczem i z przypływa się z codzienną krewą. Męskie rysy, super-reifle i fleret Z do roboty mija sezon Pierwsze piwo, siódme piwo na pręż biceps Płynie piotnika, sojuszajka, tango, pisol Ech ty, w barach wyważone, ech ty, Ech, łanie, klubu kuracjusza Panie wiodą, bociem, z wzrokiem roziznuszonym A ty, wszystko co się rusza Męskier, strajkier i klareza Wspólnie zostanie stanie zostanie o miną sezon I niejedne z pań w ciemną się pochwycą Na noceniu w pościli tam gapycą łabu dabu shubar, duba, rubar, dubar, dubar, dubar, dubar.